Cześć, mówi do Was Jan Winczycki, słuchacie audycji Tłusty Druk w Radio Pirat. Słuchacie po raz ostatni, przynajmniej w tej odsłonie, bo okazało się, że trzeba dać sobie spokój, przynajmniej na jakiś czas, miejmy nadzieję, że Pirat i Tłusty Druk, jako audycja, wróci już wkrótce, kiedy pewne rzeczy zostaną przeorganizowane. Okazało się bowiem, że z różnych względów organizacyjnych i powiedzielibyśmy budżetowych, technicznych, nie ma siły, żeby dalej jechać na samym spontanie, na zapale, całej masie w ogóle zapału i dobrej energii, ale z drugiej strony na oparach energii życiowej i resztkach wolnego czasu. Wiele osób wkładało w to radio dużo serca, dużo swojej pracy. No, przede wszystkim nasz ojciec dyrektor, Artur Bałtyk Przybylski, który był inicjatorem jego powstania, ale też Bilas, też opaczczęki, Ewelina, cała ma Marek, cała masa ludzi, którzy robili mnóstwo dobrej roboty, Gonzo, Jan Krasnowolski. Długo by wymieniać. Okazało się, że trzeba dać sobie na wstrzymanie. No a skoro to taka ostatnia audycja i ostatnie spotkanie z Wami przed przerwą, to zamiast kontynuować temat berlińskich peregrynacji, puszczać piosenki z Berlina i wspominać o różnych ciekawych książkach, filmach, serialach, przez które można poznawać to miasto i o różnych miejscach w tym mieście, postanowiłem zrobić takie małe podsumowanko i pojechać już zupełnie, bez planu, na pełnym spontanie, puszczając niektóre z moich ulubionych piosenek. Zaczęliśmy od Trups of Tomorrow, Vibrators, bo myślę, że ten punkowy hymn idealnie się nadaje na rozpoczęcie. I tych artystów, artystek, którzy są dla mnie szczególnie ważni, jeszcze dziś kilkoro wystąpi. Powiążę to też trochę z datami. Pierwsza y, ważna rocznica, która minęła niedawno, związana z muzyką, no i też stanowiąca pewien pomost pomiędzy tym, o czym miałem mówić, a o tym, co ostatecznie postanowiłem dzisiaj pogadać między piosenkami i opowiedzieć to, y, Słynny przejazd Dawida Bowiego przez Warszawę, jego kilkugodzinny pobyt, który miał miejsce 21 kwietnia 1976 roku. Tutaj posiłkuje się profilem Piotra Ibrahima Kalwasa, bardzo fajnego, ciekawego polskiego pisarza wyznania muzułmańskiego, stąd to niecodzienne, jak dla naszych rodaków, imię. Mieszkańca Gozo, który oprócz pisania książek zajmuje się też na Facebooku w swoich społecznościówkach, właśnie przypomina im rocznic, na prawie cytatu wspomnę, co napisał Piotr Ibrahim Kalwas, to otwarte posty, Te wszystkie rzeczy, które wrzuca, więc zachęcam do, sub do subskrybowania. Otóż 21 kwietnia 1976 roku Boi podróżując pociągiem z Moskwy do Berlina Zachodniego zatrzymał się na stacji Warszawa-Gdańska, wybrał się na spacer na plac Komuny Paryskiej, tam w księgarni kupił sobie płytę zespołu pieśni i tańca Śląsk. Potem w ogóle zrobił sobie taki shopping, był w kilku sklepach, kupił sobie ciupagę, półtora metrową figurę Matki Boskiej, kapelusz marki Wulczanka, marynarkę Wistula, pół kilo kiełbasy podwawelskiej, dwie butel butelki wódki Nomenomen Bałtyk, paczkę Giewontów, młodszym przypomnę, że to były takie papierosy. Od lat nie istnieje ta marka, nawet ja się nie zdążyłem na nie załapać. Był nawet w toalecie David Bowie Parku imienia Żeromskiego, po czym wsiadł do pociągu i polejechał dalej w Pizdu, jak donosi Piotr Ibrahim Kalwas. I został po tej wizycie też pamiętny utwór Bowiego, taki polski ślad w dziejach światowego roku. Nazywa się ta piosenka Warszawa. Większość z nas ją zna, no ale nie zaszkodzi sobie przypomnieć, odświeżyć, tym bardziej, że pochodzi z y, berlińskiej trylogii Bowiego, o której wspominałem y, tydzień temu. No to posłuchajmy. Warszawa, David Bowie. Przypomnę, że Tłusty Druk to nie tylko nasze cotygodniowe spotkania, kiedy gadam tutaj trochę o książkach, a trochę o tym i owym oraz puszczam piosenki, ale to taki mały koncert medialny w stylu do, do It Yourself DIY składa się przede wszystkim z naszego okrętu flagowego, to znaczy strony Substack.com, gdzie parę razy w tygodniu pojawiają się newsy Przede wszystkim recenzje, trochę publicystyki literackiej, trochę recenzji książek nie nowych, ale wartych uwagi. To także profilówki oczywiście w Facebook Instagram. To od dwóch tygodni także nasz program co sobotę w stacji Reset Obywatelski w YouTubie, czy też w kanale Reset Obywatelski. Co sobotę o 18.00 nadajemy ze spółdzielni Ogniwo i opowiadamy tam o książkach, łączymy się z autorkami autorami. W tym tygodniu porozmawiamy z Alicją Beryt o znakomitym dramacie to ten Totentans, Czarna Noc, Czarna Śmierć. Oraz do tego wszystkiego mamy też swoją patronacką tłustą półkę Współdzielni Ogniwo, czyli księgarnio-kawiarni, przez ten ostatni covidowy rok z hakiem bardziej księgarni i bardziej miejscu transmisji, a wcześniej miejscu wielu spotkań i warsztatów, dziś działającej w trybie online, ale też stacjonarnie na ulicy Smolki 11a na krakowskim Podgórzu, gdzie można wpaść po książki, skąd można książki zamówić, i nie tylko, bo też trochę czasopism, znakomitą kawę. No i tam mamy taki swój mały regalik, gdzie te spośród książek, które uznaliśmy za najbardziej wartościowe, najciekawsze, zostały wyeksponowane. Ja od czasu do czasu tam wpadam, trochę też opowiadam na temat tych książek i przytaczam fragmenty recenzji, czy też jakieś własne... Uwagi, na stronie Ogniwa i tłustego druku facebookowej są takie transmisje wideo. Będziemy się rozwijać, będziemy robić coraz więcej. Myślę, że prędzej czy później wrócimy do formuły radiowej, podcastowej. Kto to wie. Na no, skoro dzisiaj mam tą okazję, że mogę robić wszystko, bo nie wiąże mnie absolutnie nic, to znów pozwolę sobie na trochę prywaty. I puszczę jedną z najważniejszych piosenek w moim życiu. Było to tak, miałem za 13 lat, jechaliśmy z rodzicami naszym czerwonym Wartburgiem, jeszcze tego starego typu, to znaczy dwusów, napęd na przednie koła. Tym z was młodszym, którzy i które nie pamiętają, czym był samochód marki Wartburg, to powiem, że to była niesamowita maszyna, prawdziwa zdobycz i tryumf techniki motoryzacyjnej, samochód tyleż toporny co w pewien sposób piękny, taki prawdziwy czołg na czterech kołach z ogromnym bagażnikiem. Pamiętam jak z ojcem moim woziliśmy nim cegłówki na przykład albo sadzonki jakichś drzew No, ojciec nazywał go czerwoną strzałą, lub też zemstą Honekera. No, ale była to zima, jechaliśmy tym wtedy już w latach 90., niezbyt modnym, trochę archaicznym samochodem, i nagle no i nagle w radio poleciał utwór, który od pierwszych taktów zawładną moją dziecięcą wyobraźnią. Ja wtedy słuchałem rocka, ale dla mnie szczytem szpanu było Deep Purple czy Guns N' Roses. Powoli się już leczyłem z popu i z Michaela Jacksona czy z Army of Lovers, ale słuchałem takiego pudlowatego rocka, dosyć siermiężnego. A tutaj zupełnie inny rodzaj siermięgi i pięknej toporności. Co to było? Było to Last for Life i jego popa. Przy pierwszych taktach moja matka powiedziała, a cóż to za ordynarna, brutalna, prymitywna muzyka, a już wiedziałem, że coś w moim życiu się zmieniło i że odkryłem właśnie to, co będzie mnie zajmować przez kolejne lata. Jestem bardzo wdzięczny temu nieznanemu mi z nazwiska dziennikarzowi radiowemu, który wziął i puścił ten rewelacyjny utwór, no i samemu i jemu popowi. Przy okazji warto też wspomnieć, że, że Iggy, to wcielenie dionizyjskiej siły rock'n'rolla miał urodziny tego samego dnia, kiedy Bowie zawitał do Warszawy, ale wiele lat wcześniej, bo urodził się 21 kwietnia 1947 roku. Bowie i Iggy Pop to dla mnie absolutny kanon rocka, odzwierciedlenie tego, co szukałem w muzyce. Słucham ich od lat na stoletnich i ciągle znajduję w ich muzyce coś nowego, wartościowego. No to pomyślałem, że podzielę się z wami Last for Life, piosenką, która zmieniła moje życie i wielokrotnie to życie mi ratowała, kiedy na przykład nie miałem siły w ogóle wstać z łóżka, pozbierać się jakoś. To puszczałem sobie Last for Life z Walkmana, później odtwarzałem Petrujek z Diskmana z komputera, ostatnio z telefonu i za każdym razem wraca z powalającą siłą. Przypomnę, że słuchacie audycji Tłusty Druk w Radio Pirat. To nasze ostatnie spotkanie w tej odsłonie. Trochę świeżynek i informacji o tym, co tam u nas słychać. Wczoraj w Tygodniku Powszechnym ukazał się tekst naszego znakomitego redakcyjnego kolegi Karola Kleczki. Nazywa się ten tekst Duchy Sprzedanych. Jest w dziale Wiara. Jest za paywallem niestety na stronie tygodnika, no ale też jest w papierze, w kioskach, wybity tłustym drukiem, to tekst o tym, jak amerykańscy jezuici radzą sobie z amerykańskim rasizmem, w jaki sposób odrabiają historyczną lekcję. Myślę, że ciekawy, wart uwagi, niezależnie od tego, jaki jest wasz religijny światopogląd, czy jesteście wierzący, czy też na przykład nie. Przypomnę, że Karol Kleczka jest autorem wydanej tydzień temu książki Bóg nie wyklucza, to wywiad rzeka z księdzem Alfredem Wierzbickim, nakładem wydawnictwa WAM. Będziemy za jakieś dwa tygodnie z nim rozmawiać w, w YouTubeowym wydaniu Tłustego Druku. Przypomnę, spotykamy się na kanale Reset Obywatelski w YouTube co sobotę 18. Z nowości na stronie... Też garść recenzji, mam tu na myśli stronę substak.com, tłustysubstak.com, Paweł Jasnowski o książce Klub Snów Katarzyny Michalczak, Mateusz Zemla o nie nowej ale wartej przypomnienia książce Timotiego Snydera Droga do niewolności, Rosja, Europa, Ameryka, no i yy, mówiący te słowa yy, walną notkę o książce Dezorientację, Antologia polskiej literatury queer, która ukazała się nakładem krytyki politycznej, jest przebojem także sprzedażowym, rynkowym, więc walczcie o tę książkę, bo naprawdę warto. Autorami są Alessandro Amenta, Tomasz Kaliściak i Błażej Warkocki. To antologia tekstów z literatury polskiej, poczynając od końca XVIII wieku po literaturę najnowszą, która jest nieheteronormatywna, w jakiś sposób queerowa, przewrotna, jak zauważają autorzy, posługując się terminem wprowadzonym w obieg literacki przez Stefana Napierskiego. Bardzo ciekawa rzecz, nie musicie być pasjonatami teorii gender lub queer, żeby po nią sięgnąć, wystarczy, że interesuje was historia literatury polskiej, lubicie odkrywać jej nieznane karty i może być jakimiś hiperkonserwatywnymi prawicowcami, którzy jak się kąpią, to zamykają oczy, nie całują nawet swoich partnerek życiowych. Nie wiem, możecie być pełni różnych jakichś takich uprzedzeń. Ta książka być może pozwoli Wam się z nich wyzwolić, ale nawet jeśli nie, to da Wam pewien obraz tego, co w historii literatury polskiej, w krytyce literackiej, w powszechnej świadomości czytelniczej było wypierane przez długie lata, a co jest ciekawe i wartościowe i opowie też nie tylko o tym, co wiąże się z tematem, przypomni nie tylko autorki i autorów będących gejami i lesbijkami piszących o tym w mniej lub bardziej zakamuflowany sposób, czy też osobami transpłciowymi, tak jak na przykład Maria Komornicka, czyli Piotr Odmieniec-Włast. Niesamowita, bardzo smutna historia i bardzo ciekawe literackie dokonania tej, tej osoby z okresu młodej Polski, ale pozwoli zobaczyć, w jaki sposób tajemnica, kamuflaż, kod, niewyobrażalne pożądanie Chłopotliwa, bo obłożona jakimś społecznym tabu, miłość, albo nie mieszcząca się w y, społecznych ramach, istnieje w literaturze. To podróż przez nieznane szerzej rejony polskiego queeru literackiego, ale też podróż do rdzenia literackości jako takiej. 900 stron przede wszystkim tekstów lub ich fragmentów z różnych epok, jak wspomniałem, znajdziemy i Słowackiego, i Sienkiewicza, i Gombrowicza, i Marię Kom Konopnicką, i też Komornicką, czyli Piotra Odmińca własta Grzegorza Musiała z nowszych autorów, kogo tam nie ma, Michała Witkowskiego i tak dalej, i tak dalej, oraz przygotowany przez trójkę autorów taki szkic, historyczno-literacki, który pokazuje zmiany i istnienie właśnie wątków queer w literaturze polskiej, w tym zakresie czasowym, na który się zdecydowali. Jak w dwutygodniku napisał Mateusz Skucha, to chyba pierwsza w historii literatury polskiej tak kompletna historia polskiego queeru literackiego. Na skoro jesteśmy przy queerze, no to kolejna ważna odsłona dla mnie osobiście i znów będę egocentryczny, ale mam nadzieję, że z pożytkiem dla Was, o ile nie słyszeliście, Turbo Negro, czyli zespołu legendy, zespołu, który wyważył mnóstwo drzwi, bo wychodząc od garażowego panka, wprowadzili go na rokowe stadiony. Połączyli Black Flag z muzyką, którą nazywa się rokiem stadionowym. Czyli to, co w roku najbardziej surowe, naturalne i drapieżne, z tym, co w, tak, w pewien sposób już dziś wręcz kampowe, kiczowate, ale też jakoś porywające. No i zespół, który nigdy nie był poprawny politycznie, zawsze prowokował. Tutaj jeden z ich sztandarowych hymnów I've got erection. It's been i powiedziałem niewyobrażalne pożądanie. Chodzi oczywiście o niewypowiadalne pożądanie. To termin stworzony, ukuty przez szwajcarskiego sławistę polonistę Germana Ritza, który jest jednym z pionierów w ogóle badań nad homerotyzmem w literaturze polskiej. I to tyle w ramach Małego Sprostowanka. Czas nas goni, Chciałbym puścić jak najwięcej ulubionych piosenek, bo czemu nie? Może komuś padną w ucho, jeśli nie słyszał lub nie słyszała. A skoro jesteśmy przy Turbonegro, którzy odświeżali rok garażowy, punk, nawet taki hardcore punk momentami, wpuszczając go coraz bardziej w ramy dla metalu, roka stadionowego, pudlowego roka i tak dalej ale mając też ten glamowy komponent w sobie, no to puszczę teraz zespół, który glam, mój ulubiony nurt, zwłaszcza tą jego uliczną odmianę gdzieś z połowy lat 70., współcześnie grając, no bo zespół, którego teraz posłuchamy, jest współczesny, nawet ze dwa lata temu koncertowali w Polsce, Wzniósł na wyżyny artyzmu i doskonałości, a mianowicie Rzymianie z grupy Juda utwór z ich ostatniej płyty Ewa, nazywa się Cosmic Love. jeszcze dwie krótkie informacje. Pierwsza taka, że oprócz tego, że nagrywam audycje dla Radia Pirat od jakiegoś czasu też współtworzę z koleżankami, kolegami z mojego podstawowego zakładu pracy, to znaczy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Narajskiej. Radio Rajska, którego możecie posłuchać w serwisie SoundCloud. Radio miało dłuższą przerwę ze względu na epidemię, na to, że spadło na nas więcej pracy, że działamy w ten sposób, że jesteśmy podzieleni na dwie zmiany. Rzadziej się spotykamy, mamy jak najmniej kontaktów pracowniczych. W naszym bibliotecznym studiu nagraniowym nie mogą rozmawiać dwie osoby ze względu na wentylację i ze, no, sprawy BHP, sprawy bezpieczeństwa. No więc nie było okazji do nagrywania ostatnio, ale wracamy i to wielkim serialem będą to spotkania odbywające się w ramach ostatniej edycji Krakowskiego Festiwalu Komiksowego. 15 odcinków spotkania z autorkami, i autorami komiksów. Bardzo się cieszę, że Radio Rajska odżyje. Skoro przez jakiś czas nie będziemy się słyszeć Na antenie Radio Pirat to właśnie tam możecie sobie posłuchać archiwalnych audycji albo yy, być może, jeśli się uda, będę wchodził tam i tam nadawał opowieści o nowościach. Druga ważna informacja i nastawcie uszu, wyciągnijcie kajeciki, pugilaresy, notatniczki, yy, pamiętniczki, yy, czym tam dysponujecie świstki papieru, cokolwiek. Na ścianie możecie sobie napisać. Już jutro w ramach odbywającego się też trochę online i nie do końca formalnie krakowskiego dnia księgarni kameralnych z Ogniwa będę nadawał, a po drugiej stronie światłowodu będzie Olga Hund autorka, którą absolutnie należy czytać, gdybyście mieli przeczytać jedną książkę prozatorską w tym roku, to niech to będzie powieść Łyski liczą do trzech, totalnie kontrkulturowa, pankowa, zaangażowana społecznie powieść w kostiumie fantastycznym rozgrywająca się w Czechach, dotycząca napięć społecznych pomiędzy Czechami, a nieistniejącą, ale noszącą pewną cechę Romów, Nacją Caków, opowiadająca o mechanizmach społecznych, o politycznej poprawności, tym razem w wydaniu takim liberalno-demokratycznym, o rewolucji w końcu. Totalnie Pangrokowa powieść, wspaniała autorka. Myślę, że wielu, wiele z Was czytało jej debiut głośny, nagrodzony nagrodą literacką miasta Krakowa ale też m.in. Nagrodą Gąbrowicza, to znaczy Psy Raz Drobnych. Łyski liczą do trzech, są, są w zasadzie równie udane. Odnosząc się do rokowej nomenklatury, powiedzielibyśmy, że test drugiej płyty zdany. Pora na piosenkę. Jak już tutaj wam wyznaję, czego słucham, to muszę wspomnieć i przypomnieć świętej pamięci Roberta Brylewskiego, i jego znakomitych kolegów z grupy Brygada Kryzys, m.in. Tomasza Świtalskiego, Tomasza Lipińskiego i całą resztę i jedną z najważniejszych płyt w dziejach polskiej fonografii, moim zdaniem najbardziej udaną płytę w dziejach polskiej fonografii, to znaczy Czarną Brygadę Kryzys. No i cóż innego można puścić, jak nie centralne?